Przykazania Almy dla Szyblona, jego syna. Rozdział 38. Szyblon cierpiał pośród Zoramitów z powodu słowa. Zbawienie następuje tylko przez Chrystusa, który jest życiem i światłem świata. Należy panować nad swymi uczuciami. Posłuchaj mnie, mój synu. Mówię Ci to samo, co powiedziałem Helamanowi. Jeśli będziesz przestrzegał przykazań Boga, będzie Ci on szczęściu na tej ziemi. A jeśli nie będziesz przestrzegał przykazań Boga Zostaniesz od Niego odsunięty Mój synu, ufam, że będę miał z Ciebie wielką pociechę Gdyż jesteś zrównoważony i oddany Bogu I mam nadzieję, że tak jak w młodości Nauczyłeś się polegać na Panu, Twym Bogu Nadal będziesz przestrzegał Jego przykazań Albowiem błogosławiony jest Ten, kto wytrwa do końca Mówię Ci, mój synu że już teraz cieszę się z Ciebie ze względu na Twoje oddanie, pilność, wytrwałość i cierpliwość pośród Zoramitów. Wiem, że byłeś uwięziony. Wiem także, że z powodu słowa niemal Cię ukamieniowali, a zniosłeś to wszystko cierpliwie, gdyż Pan był z Tobą i wiesz, że On Ci pomógł. Szyblonie, mój synu, pragnę, abyś zapamiętał, że jeśli będziesz ufał Bogu, pomoże Ci On w ciężkich próbach, Kłopotach i cierpieniach I zostaniesz podniesiony ostatniego dnia Mój Synu nie chcę, abyś myślał, że wiem o tym sam z siebie Wiem to przez Ducha Bożego, który jest we mnie I jeśli nie narodziłbym się Bogu, nie wiedziałbym tego Ale Pan w swym wielkim miłosierdziu Posłał anioła, by mi oznajmić Że muszę zaprzestać dzieła zniszczenia pośród jego ludu I widziałem anioła twarz w twarz Przemawiał do mnie i od Jego głosu, który był niczym odgłos grzmotu, drżała ziemia. I przez trzy dni i trzy noce cierpiałem w duszy okrutną gorycz i mękę. I nigdy moje grzechy nie zostałyby mi odpuszczone, jeślibym nie wołał do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o łaskę. I wołałem do Niego, i moja dusza znalazła pokój. Mój Synu, Powiedziałem Ci to, abyś nabrał mądrości, abyś nauczył się ode mnie, że nie ma żadnej innej drogi czy sposobu zbawienia człowieka, jak tylko przez Chrystusa. On jest życiem i światłem tego świata, słowem prawdy i prawości. Pragnę, abyś dalej nauczał słowa, jak zacząłeś, abyś był pilny i we wszystkim zachowywał umiar. Uważaj, abyś nie wbijał się w dumę. Abyś nie przechwalał się swą mądrością czy siłą Bądź śmiały, lecz nie hardy Uważaj także, abyś panował nad wszystkimi swymi uczuciami A wtedy miłość będzie mogła przepełnić twoją duszę Uważaj, abyś nie próżnował Nie módl się jak zoramici Bowiem widziałeś, że modlą się, aby inni ich słyszeli I chwalili ich mądrość Nie mów Boże, dziękuję Ci, że jesteśmy lepsi od naszych braci. Powiedz raczej, Panie, przebacz mi niegodnemu i zlituj się nad mymi braćmi. Zawsze miej się za niegodnego przed Panem. Niech Pan błogosławi Twą duszę i przyjmie Cię w ostatni dzień do swego królestwa, abyś spoczął w pokoju. A teraz idź, mój Synu, i nauczaj słowa pośród tego ludu. Bądź rozsądny. Żegnaj, mój synu.